Witam w podcaście Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek, a to jest audycja o numerze 187. Dziś podcastowa dziewiątka, typowo jesienna. Już miesiąc, październik nam się rozpoczął. Rozpoczął się również rok akademicki. Mam nadzieję, że będzie to Złota Polska Jesień. Oczywiście z podcastową dziewiątką. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Przygotowałem dla Was m.in. informacje o tym, co przygotował dla nas wszystkich ośrodek kultury w Wzgórze Zamkowe. Będą również informacje o tym, co ciekawego w Regionalnym Centrum Sportowym. Nie zabraknie również magazynu filmowego Dziewiąty Film Horror, na który zapraszam w imieniu Adama. Będą także piosenki z dedykacjami. Zaczynam od dzisiejszej audycji. Taki cykl, w którym będzie można pozdrawiać kogoś za pośrednictwem podcastowej dziewiątki. A te informacje już za chwilę. Zapraszam do słuchania audycji o numerze 187. początek dowiemy się, co Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe przygotował dla nas wszystkich w Lubinie. Rozmawiam z Karoliną Nowak. Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe i to, co przez najbliższe dwa tygodnie będziemy mogli na Wzgórzu Zamkowym, czego będziemy mogli kulturalnie doświadczyć. To przede wszystkim zapraszamy do Galerii Zamkowej na wystawę fotografii, grafik komputerowych Zbigniewa Beksińskiego. Jest to jeden z najwybitniejszych artystów polskich. On głównie jest znany z malarstwa, ale my przedstawiamy właśnie takiej jego smaczki, właśnie fotografii i tych grafik. I tą wystawę będzie można zobaczyć do 31 października. Przypominam, że Galeria Zamkowa jest czynna codziennie, więc serdecznie zapraszamy. Co jeszcze na wzgórzu? To przede wszystkim nasza działalność warsztatowa, więc tu zapraszamy na warsztaty dla dzieci i młodzieży skierowane dla osób indywidualnych, to jest Wyspa Sztuki, są to warsztaty plastyczne, które odbywają się w każdy poniedziałek. I o godzinie 16 zapraszamy uczniów w klas 1.3, a o godzinie 17.30 zapraszamy uczniów w klas 4.6 oraz młodzież gimnazjalną indycalną właśnie na te zajęcia plastyczne. Jest to fajna forma takiej edukacji, więc tutaj jak myślę jak najbardziej, prawda, w tym okresie takim jesienno-zimowym, jak już ta pogoda jest nieco gorsza, można skorzystać z takiej oferty. Natomiast dla grup zorganizowanych zapraszamy na zajęcia z cyklu Artystyczne Abecadło. Co miesiąc, każdy miesiąc jest miesiącem tematycznym. W październik jest miesiącem magicznym, więc tu zapraszamy zarówno przedszkola, szkoły podstawowe oraz młodzież gimnazjalną i licealną do wzięcia udziału w takich warsztatach. Wszystko na naszej stronie internetowej wzgórzezamkowe.pl, wszystkie szczegóły, więc tam zapraszamy. A dla osób dorosłych w sobotę 6 i 20 października zapraszamy na Akademię Rzemiosła Artystycznego. I ten miesiąc panie lub panowie, jak będą mieli ochotę, będą zajmowali się florystyką, czyli tworzeniem bukietów suszonych kwiatów. Także serdecznie zapraszamy. Było kulturalnie, teraz czas na odrobinę sportu. Udaję się z mikrofonem do Regionalnego Centrum Sportowego. Krótka rozmowa z Arturem Załęcznym. Co prawda lato z Regionalnym Centrum Sportowym się skończyło, przyszła jesień. Co RCS przygotowało dla nas wszystkich? E, dokładnie, to już, e, już jesteśmy po wakacjach. Najbliższe czekają nas dwie dość duże imprezy. E, Czwarta otwarta Mistrzostwa Lubina w League Walking. 14 października i 21 października 27 bieg barburkowy o lampkę górniczą już ruszyły elektroniczne zapisy na te dwie imprezy także wszystkich chętnych zapraszamy na poprzez stronę www.rcslubin.pl Poczęła szukać, znaleźć sobie odpowiednią zakładkę i, i zapisać się na te imprezy. Biegł barburkowy nieco później. Wcześniej mamy Nordic Walking. Kilka słów więcej o otwartych mistrzostwach Lubina. Imprezy jak co roku mamy w październiku, tym razem 14 w niedzielę. Odbywać się ona będzie na Górkach za PKS-em przy ulicy Marii Skłodowskiej-Giri. Początek o godzinie 11.00. O godzinie 11:00, właśnie kobiety wyruszają na trasę 6 pokonują 3 pętle po 2 km. Następnie o godzinie 12:00 ruszają mężczyźni na dystansie 8 km, czyli 4 pętle po 2 km. I jednocześnie zapraszam, właśnie jeszcze raz do zapisów elektronicznych, ponieważ te osoby, pierwsze 100 osób, które się zapisze przez zapisy elektroniczne, otrzyma pamiątkową koszulkę biegową, taką dochodzenia z, z napisem, oczywiście czwarte, otwarte Mistrzostwa Lubina w noli, Walking. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Kto może wziąć udział w tych udział, w zawodach? Oczywiście praktycznie wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Są, jest, będzie pięć kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria 18-29 lat, potem do 40, do 50, do 60 i piąta kategoria to jest 60 i bez ograniczeń. Oczywiście podział na kobiety i mężczyźni, zatem razem 10 kategorii wiekowych. Nie pozostaje nic innego jak zapisać się elektronicznie właśnie na czwarte otwarte Mistrzostwa Lubina w Nordic Walking. Oczywiście. Zapraszamy jeszcze raz. Tak jak mówiłem, poprzez naszą stronę www.lcslubin.pl. Znajdziecie Państwo odpowiednią zakładkę. Proszę zapisać i czekamy na Państwa udział. I zapraszamy na inne wszystkie pozostałe obiekty RCS-u w sezonie jesiennym, a kolejne informacje z RCS-u już za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Złota Polska Jesień z podcastem Radio 9 Lubin. Przypominam, że słuchacie podcastowej dziewiątki. Czas na magazyn filmowy, dziewiąty film horror, na który oczywiście zapraszam w imieniu Adama. Adam przygotował dla Was specjalny cykl, z którym startujemy właśnie w tej 187 audycji. Dziewiąty film horror. Piekielny i straszny magazyn filmowy o klasyce gatunku. Horror obejrzysz na ekranie, o horrorze posłuchasz w dziewiątce. Przed mikrofonem Adam zapraszam. Witam Państwa w kolejnym odcinku. 9 film horror. Pogoda za oknem obecnie nie sprzyja. Niedługo to już można powiedzieć zima. Powoli, powoli zbliża się małymi krokami. Temperatura nie jest już taka jak na wakacjach mieliśmy. Dlatego też warto sięgnąć po jakieś stare, ciekawe tytuły z klasyki grozy i w te zimne dni. Usiąść i obejrzeć jakiś ciekawy film. Od tego odcinka chciałbym zacząć taki cykl 789. Co to oznacza? Oczywiście na dziewiątce skończyłem jako że Radio 9 w Lubin. 789, czyli cykl filmów od lat 70. do 90. Dlaczego akurat takie lata? No Można powiedzieć, że bardzo ciekawe, interesujące klasyki gatunku grozy w, tych, w tym akurat okresie powstawały. Oczywiście. Były to, wiadomo, w większości remake'i starych horrorów jeszcze z, z lat 50-60, czarno-białych ale można powiedzieć, że od tych lat 70 -tych, tak jak już filmy powoli się tam od lat 60 praktycznie stawały kolorowe była również technika komputerowa powoli, powoli zaczęła wchodzić w ten przemysł cały filmowy Były one coraz ciekawsze i no nie można stwierdzić ogólnie, jaki, jakiego rodzaju, w, akurat w 70., czy 80., czy 90. latach, jakiego rodzaju horrory kręcono, akurat jednego typu. Ale tak jakby ograniczyłem to do tego, że w latach 70. zaczynano prowadzać widzów w taki, taki cykl filmów z maniakami, z mordercami. O latach 80. były to filmy już bardziej ukierunkowane w, w, w stronę różnego rodzaju potworów, monstrów i duchów, a w latach 90. taki misz -masz tego wszystkiego, co było wcześniej. Do obecnych czasów... Znowu to powracać do maniakalnych filmów. Na początku zacznijmy może od lat 70., i e, dzisiaj e, ciekawy tytuł. E, chciałbym przedstawić Państwu film z 78 roku o wdzięcznym tytule The Evil, czyli na luźno tłumacząc, tłumacząc e, na nasz e, polski język zło. E, film e, w reżyserii e, Gasa. E, Trikonisa no, gość mało znany nie zrobił dużej ilości filmów głównie zasynął w serialach między innymi takich jak hmm, Strefa Mroku "Grom w Raju czy Przygody Herkulesa e, ostatni nakręcił w 1997 roku czyli już sporo czasu temu e, gość nadal żyje jakby ktoś z Państwa chciał wiedzieć a w 1997 ostatni film, który zrobił. Był scenarzystą tego filmu, w roli głównej Richard Creena i Joanna Petet. Creena znany aktor między innymi z filmów takich jak Rambo 3, Hot Shots 3, również grał w horrorze science fiction z Łodzią Podwodną, w tematyce zbliżonej do obcego 8 pasażer Nostromo pod tytułem Lewiata. Niestety aktor ten zmarł w 2003 roku, Zagrał w 117 filmach. W horrorze di Evil gra doktora psychologii poważanego w kręgu, w swoim kręgu tych, w tej dziedzinie nauki. Wraz z żoną w tej roli właśnie Joanna Petet kupują w pewnej miejscowości dom, aby go wyremontować, odnowić i otworzyć tam poradnię psychologiczną. I jak to w wielu tego typu w filmach o właśnie tematyce domu Bohater wkracza, jakby w teren piekielnych sił, które właśnie panują w tytułowym domu. Okazuje się, że jest on właśnie nawiedzony. Głównej bohaterce filmu ukazuje się duch założyciela domu, który próbuje ją ostrzec przed czymś właśnie przed czym Przed tym tytułowym złem do domu sprowadzają się również znajomi naszego doktorka on sam uwalnia przypadkowo oczywiście siłę tkwiącą w piwnicy domu. przez co giną po kolei wszyscy e, znajdu, znajdujący się tam ludzie, no prawie wszyscy bo ktoś musi przecież powstrzymać tą siłę powstrzymać to zło i tu oto główny bohater staje w szranki z samym szatanem z samym e, panem piekła. E, no, film nie jest nudny, e, dobre zdjęcia i gra aktorska. Nie korzystano tu z jakichś wygórowanych efektów specjalnych, a mimo to horror jest ten wyszedł bardzo realistycznie. Nawet sam szatan w tej roli już nieżyjący Wiktor Wauno. Jego biały garnitur, w którym się ukazuje, wart był aż 1000 dolarów. To jako taka ciekawostka. E, film znany również pod innymi tytułami, jak Cry Demon, House of Evil lub na przykład po słoweńsku Zloveszce Sile. Film można nabyć na DVD e, z podwójnym wydaniem z filmem Twice Dead. Roger Corman cult Classic. Niestety jest on dostępne tylko za granicą to wszystko na dzisiaj słyszymy się w następnym odcinku następne pozycje z serii 7.8.9 tym razem będzie to film z lat 80 do usłyszenia Adam podcastowej 9 w jesiennym cyklu postanowiłem przesyłać pozdrowienia i będziecie mogli oczywiście już od e, następnej audycji przesyłać te pozdrowienia. Zapraszam do wysyłania pozdrowień pod adres mailowy podcastu radio9lubin, małpa Oczywiście m, informacja o mailu również na po prawej stronie, na marginesie bloga podcastu. E, możecie również wysyłać życzenia w komentarzach do audycji w następnej audycji postaram się je wszystkie odczytywać i oczywiście będą okraszone jakąś ciekawą piosenkę z serwisu Music Alley, jak przystało na podcastową dziewiątkę. Dzisiaj w muzycznej części dwie piosenki, oczywiście już z dedykacjami. Pierwsza to Blue Motors Sweet Inspiration, czyli słodka inspiracja. Dla kogo? Dla Agnieszki Spolkowicz. Z serdecznymi pozdrowieniami i gorącymi całusami.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 If you stay by my side, we'll make it right, make it right. Your sweet home, your dangerous redemption. Let me rest on my mind in your chair. Oh yeah, yeah. My sweet inspiration, my sweet temptation.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 Sweet hope, you're a dangerous redemption yeah. Let me rest my mind in your chains takiej słodkiej inspiracji czas na jakąś małą fantazję. Rockefeller zaśpiewa w języku włoskim utwór Fantazja a dedykacja dla Kasi i Łukasza z Bydgoszczy. Serdecznie pozdrawiam. Słona dźwięk dla stierry, droga za tu, sulla kolina La prima volta che ti ho visto ho saputo che eri unica, ma ne ha preso per un imbecille. Eri davvero sexy, nello tuo vestito. Che peccato, sapendo che questa storia sarebbe finita in anticipo, ma il tuo modo di fare continuerà con tutta la gente. Ho vissuto una cattiva storia di cuore, rotto il mio tempo su tutta la linea, basta prima di perdere la mia testa. Ora la vita è senza gravità, il tuo cuore e tu come la pietra. Il mio amore era forte e hai avuto tante paura e ogni giorno e ogni notte so come passi nel tuo tempo. Li Con il mio amico caro, ma sono solo senza di te, eppure senza il tuo amore, ma nel distrutto, giocarono con il mio cuore. Cattiva storia di cuore, per tutto il mio tempo su tutta la linea. Basta, prima di perdere la mia testa. Sì, si, ho vissuto, ho vissuto una cattiva storia di cuore. Perduto il mio tempo su tutta la linea. Basta, questo gioco, è pura fantasia, è dura fantasia. I w audycji o numerze 187 jesiennej to wszystko. Zapraszam jeszcze raz do wysyłania życzeń na adres mailowy radio 9 lubingmailcom Możecie również zostawiać, jak już wspomniałem, życzenia i pozdrowienia w komentarzach do audycji, ale także wszelkich informacji dowiecie się również z oficjalnego profilu na Facebooku facebook.com ukośnik 9 czyli dziewiątka, pisana bez polskich znaków. Zapraszam i zapraszam również na audycję o numerze 188, która już jak zwykle za dwa tygodnie i oczywiście nadal Złota Polska Jesień z podcastową dziewiątką. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!